Tu program drugi Polskiego Radia jest szesnasta. Dwójka jesteś na miejscu. Schmelzer, Grand La A przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. To jedno z najważniejszych krakowskich wydarzeń poświęconych sztukom wizualnym. Łowcy, zbieracze, praktycy przyszłości. Pod takim hasłem odbywa się po raz 15 Krakow Art Week Crackers. Tegoroczny motyw skłania do refleksji nad stosunkiem do gromadzenia i budowania nowych narracji z okruchów przeszłości. Zaprasza Małgorzata Gołębiewska, kuratorka i organizatorka Krakersa. Zdajemy sobie sprawę, że osoby artystyczne gdzieś są zawsze bardzo blisko tych sytuacji kryzysowych, mm. takiego troszkę życia na krawędzi. I chcieliśmy te praktyki niemocy zamienić na, na właśnie praktyki przyszłości, czyli też takie wizje, czasami one mogą być zupełnie utopijne i zupełnie szalone, odklejone od rzeczywistości, wręcz kosmiczne. Mm. Jak jak gdyby dać przetrwać resztkom, odnieść się też do takich metaforycznych polowań, których doświadczają artyści, żeby mm. rzeczywiście gdzieś posklejać tą swoją rzeczywistość.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 Na Uniwersytecie Gdańskim zainaugurowano dziś obchody 40-lecia tranzytoryjnej formacji totart, jednej z najbardziej radykalnych i niekonwencjonalnych grup artystycznych. Nasza działalność była odpowiedzią na rzeczywistość drugiej połowy lat 80 mówi Tymon Tymański. Totat nie istniał w próżni. Myśmy się opowiadali przeciwko tej tradzie komunizm, czy partia, kościół, solidarność. Dla nas to była strada nieznośna. Myśmy po prostu czuli, że to wszystko jest jakimś takim fałszem, że w takim sosie jakimś tam jest zalane i myśmy cały czas bez przerażu szukali pewnej tendencji wyjścia z tego. I totat był kulą, śnieżną, która pochłaniała wszystko. Myśmy czuli naprawdę, że to zrobimy robimy. Wpierw troszeczkę jakby szokować, uderzyć w krocze, a potem po prostu wyczyścić tę sytuację, jak stanie Ogiasza. I była jakaś taka myśl, taka zbiorowej terapii. Z okazji jubileuszu na Uniwersytecie Gdańskim odsłonięto dziś tablicę pamiątkową. Zaplanowano również happening muzyczno-teatralny inspirowany działaniami totartu oraz wernisaż wystawy, pokazy filmów i koncerty. Z kolei jutro w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem Nie tylko totart – alternatywne ruchy kulturowe w Polsce ludowej i okresie transformacji systemowej. Dotarła do nas smutna wiadomość, nie żyje pianistka Ruth Slęczyńska. Była ostatnią żyjącą uczennicą Rachmaninowa, która po raz pierwszy wystąpiła mając cztery lata. Wkrótce zadebiutowała w Berlinie, a kilka lat później zagrała z orkiestrą w Paryżu. Ruth Slęczyńska inspirowała swoją wirtuozerią, techniką i głębią interpretacji. Do legendarnych zalicza się jej nagrania dzieł Chopina, Lista i Debussy'ego. Artystka zmarła w wieku 101 lat. Amerykańska fotografka Carol Guzzi została laureatką głównej nagrody tegorocznego konkursu WordPress Photo. Zwyciężyła zdjęciem dramatycznego momentu rozdzielania rodziny migrantów przez amerykańskie służby. Fotografie uznano za najlepszą spośród ponad 57 tysięcy z całego świata. O kulisach powstawania zdjęcia mówi dyrektorka wykonawcza konkursu Jumana Zein Huri.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 Zwyciężczyni Nagrody WordPress Photo Carol Guzzi nie była na ogłoszeniu werdyktu. Autorka pracuje nad kolejnymi materiałami o deportacji migrantów ze Stanów Zjednoczonych. I tak kończymy wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę. A ja dziękuję za dziś i mówię do usłyszenia.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 Słuchają Państwo, dwójki jest 8 minut po 16. Dziś jest czwartek, 23 kwietnia, to jest 113 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie dziś o 19.47, a imieniny obchodzą Gerard, Helena, Lena, Jerzy i Wojciech. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy serdecznie, kłaniamy się nisko, zapraszamy do godziny 18. A dziś zajrzymy m.in. do Opery Krakowskiej, żeby opowiedzieć o premierze Toski. To nie jedyny wątek, muzyczny, bo będziemy też rozmawiać o kompozytorze, którego zna każdy Gerard, Helena, Lena, Jerzy i Wojciech. Porozmawiamy dziś o Antonio Vivaldi, włoski mistrz epoki baroku, to jeden z najsłynniejszych i najpłodniejszych kompozytorów w dziejach muzyki europejskiej. Skomponował blisko 800 utworów, najczęściej kojarzone są koncerty instrumentalne, przede wszystkim te skrzypcowe, o czterech konkretnych Państwo na pewno wiedzą doskonale. Ale czy aby o wielu innych aspektach jego twórczości i życia nie zapomnieliśmy? Do tej kwestii wrócimy w rozmowie z Mateuszem Borkowskim Autorem kolejnego tomu popularnej serii Małe Monografie wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne Najnowszy tom poświęcony jest właśnie życiu i twórczości Vivaliego To spotkanie dziś o godzinie 16.30 Zajrzymy też do Lublina na wystawę Between To opowieść o czymś co jest pomiędzy, pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy czasem, który już minął, a czasem, który nadejdzie O czymś co nie można wypowiedzieć ale pomaga w tym fotografia. Do Lublina jedziemy przed godziną 17. Po 17:00 zajrzymy do Teatru Polskiego, który zapowiada na najbliższy piątek, na jutro premierę Horacjusza Karneja. Horacjusz to historia o tym, jak wojna niszczy uczucia, jak gubi ludzi w imię nieprawdziwych wartości utożsamianych z interesem państwa. O Horacjuszu opowie Andrzej Seweryn. Ta rozmowa dziś po godzinie 17:00, ale będzie też Hamlet. Hamlet w Teatrze za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 pierwszy z trzech walców opus 34 Fryderyka Chopina w interpretacji Ruth Slęczyńskiej, amerykańskiej pianistki, którą żegnamy dziś, artystka zmarła w wieku 101 lat. Kwadrans po godzinie 16:00 słuchają państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przenosimy się do Krakowa, w tamtejszej operze, dziś premiera Toski Dziekoma Pucciniego. To jedno z trzech najbardziej znanych dzieł włoskiego kompozytora i jedna z najczęściej wystawianych oper na świecie. Historia miłości malarza Kawaradosiego i śpiewaczki Toski, uwikłanych w polityczny konflikt. Mijają lata, mijają dekady, a ta historia wciąż porusza publiczność na całym świecie. To zasługa genialnej muzyki i uniwersalnego tematu opery, w której splatają się ze sobą miłość, zdrada i śmierć, twierdzi dyrektor opery krakowskiej Piotr Sułkowski, który dyrygencką przygodę z tym dziełem rozpoczynał jako młody absolwent Akademii Muzycznej właśnie w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 przepięknie przez realizatorów. Realizatorów, których mamy y, z różnych stron świata, którzy wspólnie opowiadają jedną historię, ale i również z nią się utożsamiają. Jestem przekonany, że po y, realizacjach w które były w poprzednich latach, publiczność wyczekuje porównań i jest ciekawa jaka to będzie forma. My już wiemy i jesteśmy przekonani, że trafimy w gusta naszej publiczności. Jest to bardzo uniwersalne, co udało nam się, mam nadzieję, z realizatorami wymyśleć I, i też pierwszy raz na naszej scenie wykorzystujemy niektóre zabiegi techniczne, które będą, mam nadzieję, zauważone przez publiczność, która do nas na co dzień chodzi. To jeszcze zapytam, bo za chwilę dołączą do naszej rozmowy realizatorki. Kogo pan zaprosił? Tak, przede wszystkim mamy wspaniałego dyrygenta, wspaniałego y, muzyka Andrija Jurkiewicza, który przyjechał do nas z zagranicy, ale do niedawna był dyrektorem artystycznym, dyrektorem muzycznym w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Jest z nami Julia Pewner, która jest wspaniałym reżyser, wspaniałą reżyserką, pomysłodawczyni y, tej instytucji Toski. Ja już tą, ten pomysł widziałem w 22 roku, jak żeśmy się spotkali z Julią, myśląc o innej współpracy w, z Operą Krakowską, ale wtedy już wziąłem ten cały pomysł i powiedziałem, przyjdzie taki moment, kiedy będziemy gotowi na Toskę, ten moment przyszedł. Trzy wielkie będą interpretacje, w tym debiut. Debiut naszej wspaniałej, Sodistki, która zmierzy się pierwszy raz z tą całą partią, mówiła o Iwonie so Sosze, która w wielu już kreacjach naszych innych oper tutaj dała się poznać od najlepszej strony. To jest jedno z jej marzeń, żeby zrealizować troskę. i ja powiedziałem tak. Agnieszka Kuk, która już wielokrotnie śpiewała tą rolę w innych instynizacjach, ale też która znakomicie w tym momencie jeszcze może kreować tą partię oraz mamy o, y, panią Olgę, która przyjechała do nas z Mołdawii, która jest wyjątkową wokalistką, która już wielokrotnie w różnych instynizacjach śpiewała po całym świecie tą, tą partię Toski i to będzie taki nasz gość, który również dla naszej publiczności mam nadzieję będzie odkryciem, znakomita interpretatorka bardzo wielu pierwszoplanowych partii i chcemy też pokazywać gości, którzy przyjeżdżają do Krakowa, a potem wyjeżdżają i o Krakowie dobrze mówią. You know, I think that the main um, task so to speak of the director is to tell the story. Myślę, że głównym zadaniem reżysera jest opowiadanie historii. Uważam, że kluczowe jest, by zrobić to w sposób zrozumiały dla widzów. Taki, z którym mogą się utożsamiać i nawiązać emocjonalną więź z bohaterami. Mam nadzieję, że krakowska publiczność będzie mogła głęboko przeżyć drogę Toski w tej operze. Celowo używam tego słowa droga. Początkowo widzimy bowiem... Naiwną kobietę, której największym problemem wydaje się jej własna zazdrość. Z czasem jednak przechodzi ona ogromną przemianę i staje się osobą zdolną do skrajnych czynów, zarówno zabójstwa, jak i odebrania sobie życia. To niezwykle intensywna i dramatyczna ewolucja. Uważam, że bardzo istotne jest pokazanie, w jaki sposób Towska staje się kobietą zdolną do walki i zdolną do obrony przed kimś, kto chce ją zniszczyć. A jeśli chodzi o estetykę tej produkcji, określiłabym ją jako neoklasyczną. Taki był pomysł naszego scenografa Aleksandra Lisańskiego. Jak widać, jak Państwo zobaczą, niektóre elementy są bardzo klasyczne, podczas gdy inne mają bardziej współczesny, przetworzony charakter. Niestety muszę tutaj wspomnieć, że właśnie nasz scenograf Aleksander zmarł kilka dni temu. Chciałabym więc dedykować całą tę produkcję jego pamięci. And I would really like to commemorate this production to his memory. Takżeśmy próbowali z realizatorami to pomyśleć, żeby nie zburzyć tego, co jest najważniejsze, czyli całej historii. Czyli, żeby nie szokować strojem, czy dekoracją, czy światłem, ale żeby to tworzyło jakąś wspólną, uniwersalną całość i żebyśmy mogli przenieść Tą historię w piękny sposób dla do każdego widza, żeby on zrozumiał tą historię, nie przez szokujące jakieś nasze zabiegi, ale przez taki piękny przekaz. Nie więcej nie powiem, bo zdradzę za dużo. Premierze w Operze Krakowskiej będzie towarzyszyć wystawa kostiumów z 1997 roku, ro, roku z Toski Rzecz Jasna i prezentacja multimedialna archiwaliów Opery Krakowskiej pod tytułem 80 lat Toski w Krakowie. na aria darte Stoski Dziakoma Pucciniego a propos dzisiejszej premiery w Operze Krakowskiej. My słuchaliśmy tego utworu w wykonaniu Marii Callas której towarzyszyła orkiestra i Całość prowadził Wiktor D. Sabata. 25 minut po godzinie 16 słuchają państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia i muszę przyznać, że gapiostwo czasem ma dobre strony, na przykład w chwili, kiedy człowiek otwiera lewe skrzydło szafy i okazuje się, że tam znajduje się jeszcze zafoliowany zestaw trzech części obłędu Jerzego Krzysztonia i lekarz wiejski opowiadania drobne Franca Kawki, co oznacza, że dziś mogą państwo starać się jeszcze o te dwie pozycje, a my sięgamy do archiwów i przypominamy jedną z wypowiedzi pisarza, znakomitego radiowca Jerzego Krzysztonia chodzi o siłę marzeń. Uważam, że człowiek, który by nie miał w życiu choć jednego marzenia spełnionego, czy niespełnionego, ten, ten człowiek moim zdaniem nie żył tylko przeczekał życie od narodzin do śmierci. Marzenie się materializuje, materializuje się w sztuce, w nauce, właściwie we wszystkim, co się człowiekowi udało dokonać. We wszystkim, powiedzmy to tak szczerze, pięknym i dobrym. I mówi się często potocznie o marzycielu, że marzyciel to, to, to człowiek, który... No cóż, jest to właściwie dobra dusza, ale to takie ślamazarne sobie stworzenie, którego nie stać na jakiekolwiek sensowne działanie. Tymczasem w moim przekonaniu marzyciele są najbardziej praktycznymi ludźmi, jakich zdarzało mi się spotykać. Na przykład nasz przyjaciel Odys był wielkim marzycielem. Ten taki szalenie chytry, przebiegły, męski, odważny. Człowiek był do szpiku kości, przejęty marzeniem o powrocie do Itaki i właściwie pozostanie symbolem najpiękniejszego żeglarza i marzyciela czasów. Gdybyśmy nie byli zdolni do marzenia, prawdopodobnie do tej pory huśtalibyśmy się na gałęzi uwieszeni za ochronie. Tak mówił Jerzy Krzysztoń. Audycja poświęcona jego życiu, jego twórczości odbyła się dopiero co na naszej antenie. Jej zapis znajdą Państwo na stronie dwójka.polski-radio.pl. A gdyby chcieli Państwo wejść w posiadanie trzech części obłędu Jerzego Krzysztonia albo też opowiadań drobnych e, franca Kawki, proszę, proszę do nas napisać. Wybieram dwojkę radiopl W treści maila proszę pamiętać po pierwsze o adresie korespondencyjnym i po drugie Proszę zaznaczyć, która z pozycji bardziej Państwa interesuje. Galante Fabio Biondi i pierwsza część koncertu c Antonia Vivaldiego. Gość dwójki. Mateusz Borkowski, muzykolog i autor między innymi książki poświęconej twórczości Antonia Vivaldiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka ukazała się w popularnej serii Małe Monografie która to seria wydawana jest przez polskie wydawnictwo muzyczne. Antonio Vivaldi to jest postać, którą kojarzą chyba wszyscy, nawet jeśli z jego muzyką nie obcują. Jego cztery pory roku stały się absolutnym przebojem wszechczasów, ale chyba też spowodowały, że w powszechnym mniemaniu został on do tych utworów zredukowany. Czy ta redukcja spowodowała, że pisało się o nim łatwiej? No właśnie to był jeden z głównych celów, który przyświecał mi przy pisaniu tej książki, żeby odczarować trochę Vivaldiego i pokazać, że to kompozytor dużo większej ilości bardzo wartościowych utworów i kompozytor, który, tak jak pan powiedział, spowszedniał ale jest to kompozytor bardzo oryginalny bardzo, i bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać tą inną twórczość właśnie. Ale przecież doskonale pan wie, że zdarzali się w historii złośliwcy, którzy wychodzili z założenia, że on pisał w kółko jedno i to samo. Tak, Luigi Dalla Piccola powiedział takie zdanie, że kompozytor nie 600 koncertów, ale jednego powtarzanego 600 razy. No i to zdanie trochę przylgnęło przez różnych no niesprzyjających prawda, autorów, kompozytorów, którzy w ten sposób wyrażali się o pogardliwie o Vivaldi. No, ale oczywiście to nieprawda. Wiemy, że, że tak nie było. Tym bardziej, że nie odbiega. Vivaldi od in, innych kompozytorów barokowych, którzy przecież też w podobny sposób konstruowali swoje utwory, wykorzystując także własne kompozycje. We, wedle pewnej konwencji obowiązującej w tamtym czasie możemy chyba założyć, że pan Luigi po prostu zazdrościł Vivaldiemu bardzo wyrazistego, charakterystycznego stylu. Czy to jest intrygujący życiorys? Zacznijmy od życia zachwiennego chwili przejdziemy do twórczości? No zdecydowanie. I to było też dla mnie ciekawe odkrywanie pewnych, pewnych faktów na temat właśnie Vivaldiego. Trochę mitów, które narosło w międzyczasie, więc no chociażby sprawa najbardziej chyba znana, czyli to, że nazywany jest rudym księdzem i wiemy, że, że został księdzem, został wyświęcony w wieku 25 lat, ale to jego kapłaństwo nie było takie, jak sobie możemy wyobrażać został księdzem głównie dlatego, żeby właśnie móc skomponować jako przedstawiciel najniższej kasty z Wenecji. To była droga właśnie dla, dla tych biedniejszych wenecjan, żeby móc właśnie tworzyć. I to było po prostu przy okazji, ale też dość szybko, bo w 1000, bodajże 1712 roku yy, przestał już odprawiać mszę, został z tego obowiązku zwolniony z powodu złego, złego stanu zdrowia. Czyli... Więc... Yy... Potem już był wyłącznie kompozytorem, który przy okazji był księdzem. Nawet nie miał też własnej parafii, do której by przynależał. Czyli ta decyzja, żeby zostać księdzem, żeby przyjąć święcenia kapłańskie była motywowana bardzo pragmatycznie? To była szansa na pewien awans społeczny i zdobycie możliwości, które bez tej decyzji nie byłyby mu dostępne? No zdecydowanie tak. Co nie znaczy, że nie był uduchowiony, co nie znaczy, że ta sfera duchowa nie była dla niego ważna. Natomiast ta sfera kościelna zdecydowanie no, nie była ważna, bo komponowanie było na pierwszym miejscu. Kolejna sprawa to to, że był nauczycielem dziewcząt w, w Ospedale della Pieta, czyli instytucji ochronce, trochę też mówiąc językiem dzisiejszym, szkole Siele. muzycznej, mhm. prawda? takiej <śmiech> nietypowej sierociniec. tak. No i tam miał do czynienia wyłącznie z młodymi dziewczętami, ale nie tylko, bo tam były kobiety w różnym wieku. No i też za sprawą popkultury tutaj wykorzystano ten, ten fakt z jego życia. Różne książki, które powstały, dziewice Vivaldiego, sugerujące jakieś romantyczne relacje. Na to nie ma żadnych dowodów. Wręcz jest taki wykaz wszystkich właściwie przestępstw, także tych seksualnych w Wenecji, bo też weneckie archiwa są doskonale zachowane i tam nigdzie nie pojawia się żadna wątpliwość chociażby w stosunku do Vivaldiego, więc to była relacja wyłącznie e, mistrz uczeń, także z tą najsłynniejszą śpiewaczką Anną Giro, która od 16 roku życia była, stała się ulubioną śpiewaczką Vivaldiego, która wystąpiła w sumie w 19 jego produkcjach, stała się właśnie taką primadonną, ale była też trochę opiekunką, trochę powierniczką jego, trochę przyjaciółką. No i też nie ma żadnego dowodu na to, że łączyło ich coś więcej niż tylko właśnie taka relacja Muzyczno-zawodowa. Swoją drogą to fascynujące, że w czasach, kiedy dziewczętom, kobietom nie było dane pobierać nauki, właśnie w tych ochronkach, w sierocińcach mogły uczyć się muzyki. Czego jeszcze o rudym księdzu nie wiemy albo nie wiedzieliśmy, albo co zostało z biegiem lat przeinaczone? Może to nie jest jakieś bardzo istotny, ale sam przydomek Rudy Ksiądz to także była jakby taka cecha jego ojca, czyli też ojciec, który był skrzypkiem, ale także był no, takim cyrulikiem, perukarzem, golibrodą również był Rudy, więc to zostało odziedziczone po, po ojcu. Zresztą tutaj na okładce książki udało się... Taki rudy kosmyk właśnie dodać, który spod tej peruki siwej wystaje. <śmiech> Mówimy rudy ksiądz, ale no właśnie to z powodu z powodu właśnie rodzinnych. Genów. Po prostu. Wspomnieliśmy już dziś o muzyce instrumentalnej, której Antonio Vivaldi skomponował bardzo, ale to bardzo dużo, ale przecież chętnie i często tworzył też muzykę wokalno-instrumentalną. Dlaczego tak mało o niej wiemy i tak rzadko o niej pamiętamy? Być może dlatego, że najpierw odkryta została muzyka właśnie instrumentalna i to trzeba podkreślić po blisko 200 latach od śmierci Vibaldiego. Więc najpierw odkrywano w XX wieku wszystkie utwory instrumentalne i tutaj właśnie też trochę wytłumaczenie, dlaczego akurat cztery pory roku wydane w Amsterdamie cieszą się taką ogromną, popularnością, ale tak jak pan powiedział, mnóstwo oper, prawie 40 oper, które za życia, znaczy które przetrwały do dzisiaj, bo tych, bo tych tytułów było znacznie więcej. No i właściwie od końca lat 90. -tych tych, o tych operach się mówi trochę więcej, za, za sprawą tutaj włoskich artystów, Chociażby Cecili Bartoli i tu jest ogromna jej, ogromny jej wkład w popularyzację twórczości operowej Vivaldiego za sprawą albumu po prostu Vivaldi Album w 1999 roku. I na, tym, na tym albumie znalazły się często światowe prawykonania Ari właśnie z oper Vivaldiego. No dzisiaj już melomani doskonale znają, na przykład arie Aditata da Dueventi z opery Griselda. No i takich przykładów jest więcej. Także tego współdziałania, czyli muzycznego, czyli w operach znajdziemy motywy z koncertów skrzypcowych i na odwrót w koncertach znajdziemy jakieś motywy z operowych arii. Także ten dorobek operowy i ta cała, ta cała gałąź operowa była bardzo ważna dla Vivaldi'ego, bo nie tylko był kompozytorem, ale przecież był również impresariem, który no musiał zarobić na to, żeby te tytuły były wystawiane w weneckich teatrach, więc trudno właściwie dziś rozstrzygnąć i to też właściwie nie ma żadnego sensu, która muzyka była bardziej bliska jemu która jest ważniejsza. Myślę, że to tak dokładnie w połowie. Z jednej strony muzyka instrumentalna, z drugiej strony twórczość operowa. Wspomniał pan o Cicili Bartoli, jest też Lorenzo Regazzo, znakomity włoski bas, który także zarejestrował muzykę wokalno-instrumentalną Antonia Vivaldiego znakomicie. Zresztą jeśli państwo nie pamiętają albo nie znają, to proszę koniecznie po jego płytę czy płyty sięgnąć. A wracając do Vivaldiego, jego sława wychodziła daleko poza granicę Wenecji. Grywano go we Francji, we Włoszech, także na północy Europy. Potem na długi czas zapadła cisza. Czy zaczęto go odkrywać po tym, jak Europa ponownie odkryła i zainteresowała się muzyką Bacha? No Dokładnie tak. Tutaj takim ważnym momentem było wydanie pierwszej monografii Bacha przez Johanna Nikolausa Forkela w 1802 roku i tam też zauwa zauważył autor, że różne koncerty na instrumenty klawiszowe Bacha to są po prostu transkrypcje utworów Vivaldiego i wtedy też doceniono mistrzostwo, kunszt kompozytorski właśnie na gruncie muzyki instrumentalnej. No ale na odkrycie kolejnych dzieł trzeba było czekać do lat 30. XX wieku i tak zwany cud turyński, o którym, o którym piszę, no bez tego Vivaldi nie byłby taką postacią, którą dziś znamy, tak ważną także dla właśnie całej w ogóle kultury czy popkultury. To jest kompozytor, którego no, wszyscy znają mówiąc o takich dziełach właśnie jak cztery pory roku i patrząc na to, gdzie to jest wykorzystywane, nie tylko w reklamach, ale przez kogo też, prawda? Kto, kto przerabia te utwory, to cały czas jest żywe, ale no właśnie, gdyby nie to odkrycie po 200 latach, no to Vivaldi nie byłby tym, kim jest dzisiaj. więc I to, co ciekawe jeszcze, że cały czas... Już rzadziej, ale cały czas odkrywamy pojedyncze, nowe utwory. Ostatnio na przykład w 2010 roku odnaleziono koncert fletowy Il Gran Mogol. To ze sprawą Andrew Uleja, szkockiego muzykologa. No i co jakiś czas właśnie pojedyncze jakieś koncerty w archiwach bibliotek w całej Europie skrywają jakiś utwór Vivaldiego. I może się zdarzyć, że Antonia Vivaldi jeszcze nas niejednokrotnie zaskoczy. A jeśli ten kompozytor trochę Państwu spowszedniał i chcieliby Państwo spojrzeć na niego świeżym okiem, proszę sięgnąć po najnowszą książkę Mateusza Borkowskiego, muzykologa, po książkę Vivaldi, która ukazała się w serii Małe Monografie. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Program drugi, 16:45. Harmonicy berlińscy, Sir Simon Rattle i muzyka Johannesa Bramsa słuchaliśmy trzeciej części z drugiej symfonii Dedur. Dur. 51 minut po godzinie 16. Between to jest nowa wystawa prezentowana w Lublinie. Jej autorkami są Aneta Więcek-Zabłotna i Agnieszka Antosiewicz-Mas. Fotografki związane z Wrocławiem. Ekspozycja opowiada o pamięci i jej znaczeniu w naszym życiu. Skupia się na myślach, wspomnieniach i przeżyciach, które wpływają na to, kim jesteśmy. Bardzo atrakcyjna, ciekawa, znaczy, oprócz fotografii, jak widać, jeszcze jakieś formy przestrzenne. Na razie duże do oglądania, zobaczymy jak będzie dalej. Nazywam się Aneta Więcek-Zabłotna i przyjechałam do Państwa z Lubina, niedaleko Wrocławia. Dzieli nas bagatela 600 kilometrów, ale cóż to mówić o odległości, kiedy tak naprawdę pasja wzywa. Jestem współautorką wystawy, w z Antosiewicz-Mas, wystawa nosi tytuł Between. Jest to opowieść o czymś, co jest pomiędzy, pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy czasem który już minął, a czasy, które nadejdzie, o czymś, co nie można wypowiedzieć, ale właśnie fotografia robi to za nas, ponieważ ma taką podwójną rolę, ponieważ można za jej pomocą tak naprawdę wyrazić coś, co jest w nas, a do czego brak jest słów i tutaj z pomocą przychodzi obraz. Tutaj jednym z prezentowanych cykli są właśnie te, które pani wspomniała. To zestaw, który nosi tytuł TO, a jest to pokłosie moich własnych doświadczeń, które zbierałam podczas to specyficznego okresu, który dotknął myślę nas wszystkich, jakim był COVID kiedy to wszyscy ludzie musieli w ciągu jednego dnia, czy też krótkiego okresu zmierzyć się z tak naprawdę bardzo, bardzo odmienną rzeczywistością, aniżeli ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Z dnia na dzień pozbawiono nas praw, możliwości decydowania o swoim własnym ja, o tym, czy możemy wyjść wtedy, kiedy nam się podoba i gdzie nam się podoba i jak mamy się zachowywać. Nałożono na nas maski, czyli tak naprawdę sprowadzono nas do takiej bardzo mocnej anonimowości. Anonimowości, której tak już jest tak bardzo mocno, zwłaszcza w dużych miastach, kiedy jesteśmy w wielkim tłumie, ale się nie znamy i nie potrafimy ze sobą porozmawiać. I właśnie ten zestaw, o którym teraz mówię, to jest unaocznienie tego, co czułam wówczas, Sprzeciwiłam się tym maskom, ponieważ do tej właśnie takiej bardzo wielkiej anonimowości postanowiłam dołożyć oczy, które tak naprawdę są symbolem duszy i myślę, że identyfikują każdą postać każdego z nas. Prace, które tutaj prezentuję to są dwa cykle. Ja się nazywam Agnieszka Antosiewicz-Mas, przyjechałam z Wrocławia, jestem fotografką. Jeden cykl asamblaży bazujących na autoportrecie pod tytułem Światy sekretne i jest to Cykl, który wyrasta ze śnienia. Ja prowadzę dzienniki snów i no jest to po prostu taka baza do fotografii. Wizualizuję konkretne sny, nadając im też bardzo konkretne, jakby znaczenie związane z mitologią, z archetypami. Natomiast stricte to wyrasta z moich snów. Również kolorystyka jest związana konkretnie z moim snem. Natomiast drugi cykl, który prezentuję, to są duchy przodków i jest to taka fotografia klasyczna, w sumie taka fotografia, z której wyrosłam. I to jest seria portretów. Portrety osób, które są pewnego rodzaju wizualizacją tego, jak te osoby mogły wyglądać w przeszłości, w jakich okolicznościach, że tak powiem, etnograficznych żyły, w jakich geograficznych rejonach mogły przebywać. Odbywa się to na zasadzie intuicyjnej, to znaczy ja mam pewnego rodzaju przeczucia widząc kogoś, no i w taki sposób go przedstawiam. Korzystam z bardzo prostych środków, jeśli chodzi o samą, powiedzmy, inscenizację sceny. Nie są to takie inscenizacje stricte etnograficzne, tylko bazujące na bardzo prostych przedmiotach, które mają stworzyć pewną aurę, nawiązującą też do, z pewnością, zdjęć takich klasycznych, z początku XIX wieku. Ja jestem bardzo wielką pasjonatką fotografii i ona tak naprawdę stanowi narzędzie sprawcze, ponieważ oczywiście początkiem i zaczątkiem wszystkiego, co tutaj Państwo możecie zobaczyć, jest fotografia. Natomiast staram się przekraczać jej granice, włączając do tego swoją własną wyobraźnię, wizję i swoje własne rękodzieło. I tutaj jak Państwo możecie zobaczyć, to na pewno jest trójwymiar, jest połączenie różnych mediów i jeżeli trafia do Państwa jako odbiorców, to tylko super. Ciekawa, pierwszy raz jestem na takiej wystawie. Jakoś za. Zawsze przeomijałam, a tym razem jakoś się zdopingowałam. Podoba mi się. Myślę, że jak będą to częściej będę przychodziła. Taka stricte fotografia nie do końca mnie interesuje z tego względu, że to jest dla mnie za mało. Ja wyrosłam trochę z takich sztuk plastycznych. Kiedyś mi się marzyło malarstwo, ale Stwierdziłam, że no, przynajmniej na tamten czas to nie była droga, natomiast jak pojawiła się fotografia, ja przez wiele lat zajmowałam się portretem takim klasycznym. W pewnym momencie przestało mi to wystarczać i potrzebowałam no, jakby wyjść z tym dalej, zrobić z tym coś więcej. No przede wszystkim też jakby jest to taka rzecz, która bardziej opowiada chyba o mnie niż powiedzmy o obiektach, które fotografuję. Też często bazuje na autoportrecie, więc głównym właściwie modelem, którego używam jestem ja sama, więc jest to, no co, co by nie mówić opowieść o mnie, o mojej wrażliwości, o moim postrzeganiu świata. Wystawę Between można oglądać w Lublinie do czerwca, a z artystkami rozmawiała Anna Kowalowa.